Subiektywny podcast sportowy. Witamy. Kolejny odcinek. Witamy. Witamy w kolejnym odcinku. Czy już nagrywa się? Nagrywa tak. się. 115 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Ahoj. Dziś pod w różowej londrynki. no tak. <śmiech> <śmiech> I i, i ten temat. <śmiech> <śmiech> Ja chciałem powiedzieć, że jestem poobijany mm -hmm. I zrozumiałem tych wszystkich motocyklistów, którzy pomstują na plamy oleju na szosach. A nie tylko na to pomstują, pomstują również na te białe paski, które oddzielają jeden pas od drugiego. No tak, bo te białe paski to jest dokładnie to samo. Ostatnio rozmawiałem z takim Ale kolegą. Ale są z oleju, jak wiadomo. No prawie. Rozmawiałem z, z takim kolegą, który bawi się w drift czyli jazdę samochodem taką w kontrolowanym mm -hmm. poślizgu i on powiedział, że na przykład takie tory miejsca do kontrolowanego poślizgu robi się w ten sposób, że dużą przestrzeń na przykład betonowy taki plac maluje się dokładnie tą farbą, którą się robi paski i polewa się to wodą mocno i jest świetne miejsce do ślizgania tak, a przyczepności podejrzewam nie ma w ogóle no dokładnie, także jakbyś zgadł do tego te tak liście mówią, że na polskich drogach nie dziur się unika, tylko pasków no pasków na pewno tak, to słyszałem o tym. No ja ci właśnie wyjechałem w plamy oleju. i. Z... No ale już widziałem, już teraz niektórych miejscach malują takie pasy taką farbą, taką chropowatą. Że taka jest mniej śliska wtedy. Oby. Oby. No to no, no jeszcze jest, bo jak... O, ale ale ja jak się przewrócisz jadę? na ten pasek, to wtedy masz większą zdrapkę, no. Nie, bo jak siedzi samochodem i taki pas się przejeżdża, to bardziej słychać, bo ona jak wjedzie na ten chropowaty, to tak dziwnie furkocze. Mhm. Więc tak czy inaczej jak nie mamy mniej więcej. dróg takich równych jak stół. Droga była równa, tylko śliska. A. tak. No dobrze. To może przejdźmy adrem, bo tutaj redaktor Zawada się zafrasował. Właśnie, od... się jestem ci. zaprasowany. <laughs> Jeden tak. pobijany, drugi zaprasowany. Kolega Ernest? Ernest dokonał. Ja byłem taki... spragniony. Jakie monorygliwości? Ja no. jestem piękny, młody, zdrowy, opalony. Ja meryt... Wprawdzie nie... jestem emerytem, ale jest piękny. I mówię być. koło mikrofonu. A no, zdarza się to. Teraz się zdarza na okrągło, jak <laughs> słyszę. Musisz być Dobrze. bliżej, usiąść. panie. Kolego. Od czego zaczniemy Redaktorzy? Adrem? A na czym skończyliśmy ostatnio? Co jest najprościej? No, skończyliśmy ostatnio na niczym w sumie. A, no to zacznijmy od niczego. <grym <grym <grym jest, <grym jest to pewna koncepcja. Znaczy, Nicze, a polski futbol. Zdążyła się wydarzyć rzecz niesamowita. Na, no no. Mianowicie Lech Poznań I myślałem, w... Że na tym wygrał w Dniepropietrowsku. W właśnie, -0. 0. A tak właśnie. Po pierwsze. Było wydarzenie, które miało miejsce. A potem wygrał 5 do 0. A później wygrał z Krakowią 5 do 0. To jest mniejszym wydarzeniem. Bo... no Tak, mniejszym jest, ale... E... No, trzeba powiedzieć sobie szczerze, Chociaż że... biedny trener którego, który tak pomstował po meczu zlegał i mówił, że on sobie da radę, bo ma dobry skład i się nie boi. No to tak trochę... No. Niedobrze to wygląda. Jakoś się okazało, że oni tacy byli powiązani i tacy nie, nie mogli biegać i nagle zaczęli Czyli trochę Bo biegać. to jest tak, że niektórzy trenerzy, tak jak trener Ancelotti potrafią przygotować drużynę na początek sezonu i drużyna wygrywa dwa mecze po 6-0. A niektórzy muszą to rozbiegówkę, tak jak kiedyś w taśmach w Kasprzakach była. Ty, ty, ty, ty, cała rozbiegu, rozbiegówka trwa cały lipiec i pół i sierpnia. I później rusza z kopyta. Tylko, tak, że, jak, już, jak tylko, że król... puchary już przeleciały. Jak królik od... Baks w kreskówkach. Najpierw od... od... musi tak trochę w miejscu <śmiech> po, po, po, pomieszać jak Roberto Carlos przy rzucie wolnym. sprawny redaktor. W zeszłym podcaście <śmiech> mówił, że będą przez całe pół roku siedzieli na ławce, a teraz już mówi <śmiech> o rozbiegówce. No, no bo zaskoczyli Szybka mnie tą bo co prawda, Co prawda jeszcze... Jeszcze w Propietrowsku y, to by wyglądało tak, że gdyby Dniepropietrowsk nie kopał się w czoło przez ostatnie 20 minut, to wygraliby ten mecz 3 do 1, ale ponieważ postanowili obijać słupki i poprzeczki, y, no to przegrali mecz y, z Lechem, bo Lech zmarł w całości... Urwaj sobie uszy jeszcze teraz, Albo zepsułeś nowe słuchawki. To są nowe słuchawki redaktora Ernesta, oddam mu je. Które duchę. właśnie zepsułem, nie, nie, nie, nie, Powiedz mu, to już tak było. Proszę pani, to nie ja. Ja to oddałem, żeby, redaktor, to już tak było. żeby redaktor Ernest założył je na uszy to wtedy będzie mówił do mikrofonu. Bo A, będzie, w ten sposób. Tak, bo będzie Ale słyszał, że, że nie mówił. Jak przywiążesz się je krótkim sznurkiem do mikrofonu, to na Będzie słyszał, że mówi nie nie, nie, nie, nie, nie. Przybliżyłem się zdecydowanie. Y -y -y tylko, że Lech nadal nie ma ataku, mimo tego, że gole nagle zaczął. znaczy, no, nie, rudnews jest. Nie, no jest rudnews. On chyba dlatego, że on nie przygotowywał się razem z całym Lechem. Tak, on, on jest tylko, przygotowany do sezonu. To on tak, on, on biega i on ma siłę i, i strzela gole. Ale jeżeli Lech strzela gole, to w takim razie po co mu pasję? Znaczy, gola. Tak, już no, nie przesadzajmy. W gole. Pucharach. No bo ale w Pucharach. No. W, w lidze strzelił gole rzeczywiście, ale nasza liga to nie jest jakiś tam że się tak powiem pro, pro, probierz umiejętności no, no. Wiesz, ale jest do jest drugim miejscu w ekstraklasie nawet okazuje się, że Polska Liga jest prostą, otwartą drogą do reprezentacji no, można... wystarczyło się pojawić na, nie, nie zagrać jednego całego meczu o, w sumie chyba gole. 90 minut w sumie nie, Smolarek, nie, tak, nie smolarek w sumie nie był na boisku 90 minut, a już jest w kadrze no tak, to... no tak no, ale no wiadomo, że Smolarek to jest Smolarek, tak? no, no, ma, ma nazwisko, żaden, podejrzewam, piłkarz, który wszedłby nagle do klasy znikąd i zagrał takie dwa mecze, do kadry by nie trafił. No, biorąc pod A... uwagę, że on jest fatalnie tak przygotowany, ponieważ nie, nie trenował przez ostatnie parę miesięcy i teraz przygotowuje się indywidualnie i trenuje nawet bezpośrednio po meczach, to fizycznie wygląda tak że tam w Lechu chcieliby mieć ze dwóch tak przygotowanych fizycznie zawodników jak Smolarek, bo przy golu strzelonym drugim za głębią Lubin, no to półboiska przebieg w takim tempie, jeszcze pobiegł za zgubioną piłką, wszedł na klepkę od Sobiecha i, i dokonał dzieła zniszczenia, no i tyle. I wygrał, wygrał kolejny mecz dla Polonii, a że akurat Franciszek Smuda był na trybunach, no to opłacało się walczyć, okazało smuda, się. Smuda wyraźnie, wyraźnie no, szuka, szuka zwycięstwa. Tak? No, on, musi, on musi Układnie. w tej chwili wygrać jakiś mecz albo dwa, bo tym młodym chłopakom morale zaczyna siadać niestety, podejrzewam. No, ja myślę, po że tym, to bardziej dostają, chodzi o, lanie, o zdjęcie też... ciśnienia i uspokojenie I prasę, sytuacji anime, wobec, tak. wokół reprezentacji, dlatego, że to nawet nie o tych młodych chłopaków, bo on by ich jakoś ułożył, ale to tutaj wiesz, no jeszcze nie, walczyć, byś... walczyć z, z całą prasą i z całą Polską, no która chce no, go myślę, po prostu że... na szafot wyciągnąć i powiesić. No to chodzi, że jest są powołania, Na szafocie się wiesza, tak, można. Ja to dobrze powiedziałem, no proszę. Można. <laughs> można. <laughs> można. można też windą na szafot. Tak. O, piękna płyta. I piękny film, jak, jak to było? Do nieba i pojadę windą do nieba, jakoś też tak było. A tego to ja nie chcę wiedzieć. Że, że coś tam już tak się było, mi niosą, suknie z O Program tak, tak. tak. mm. yy, no. to ciekawe, bo to, przepraszam za mały, mały tak zwany off-top tutaj, ale to mnie zawsze zadziwia. Bo to, nie wiem, czy, bo jak ostatnio prześledziłem cały tekst tej piosenki. Jakoś tak nie wiem dlaczego, przypadkiem. I ona jest bardzo smutna, jest bardzo smutna generalnie. No. I nie wiem dlaczego zawsze na weselach młodożeńcom się ją puszcza. Bo jakby ktoś chociaż się zastanowił przez chwilę nad tekstem tej piosenki, to komu jak komu, młodożeńcom nie powinno się jej puszczać. Ale wiesz, bo jest ja... słowo welon, więc uznafona jest odpowiednia. Tam Nawet... pani śpiewa o tym, że wychodzi za mąż do jakiegoś gościa, a tak naprawdę chciałaby za innego. No to tak się tak czasem zdarza. My na przykład na weselu naszego wspólnego przyjaciela Kuby śpiewaliśmy, rozejdziemy się, rozstaniemy się. Tak, i Jamcie Helka za królową życia miał. Tak. I był to główny motyw muzyczny A, tego wesela. Tak. A państwo młodzi już są starzy i mają dwoje dzieci i trzymają się świetnie. z nich pokochała też, inne leszcze byli dla mnie jak na polu zwykły pesz. Piękna wiosnętyka. Plastic People. Nie. Nie, Plastic Bag. Plastic People to dzisiaj słuchałem Franka Zappy i mi się tak pokręciło jedno z drugim. Skontaminowało, Może tak. użyjemy trudnego słowa. Tak. Dlatego, że dzisiaj nie. Frak zapał mnie w samochodzie Nieustająco kojarzy mi się z jednym, z jednym utworem, właśnie z jednym tytułem utworu, który mnie rozśmiesza do łez zawsze. I'll be harder than your husband. No to tyle. Tak. To też tak na wesele. No noc po ślubu. No dobrze, wróćmy w takim razie od, tego, od, od, Fra, od Franka do, do Franka. Smudy. E, nie, bo tak, Olechu to nie ma co opowiadać, bo zaraz. Teraz jesteśmy, jesteśmy w połowie drogi. Zaraz tak? mamy rewers i zobaczymy, co oni. No dobrze by było, dobrze było, jakby chociaż jedna drużyna jednak trochę w tych pucharach pograła, bo już no, taka mizeria, że naprawdę, znaczy z jednej strony mówiliśmy Ach. też o mediach, no rzeczywiście, że dziennikarze w Polsce to czasami jest straszna plaga. I, I czasami z tego nie da czytać. I, i rzeczywiście, może Smuda ma rację, że no, dziennikarze są jacy są, ale są. No i młodzi piłkarze, chcąc nie chcąc, muszą czytać te, te gazety, czy, czy, czy portale internetowe. No jak taki sadlok poczyta o sobie to, co o nim napisali Dlaczego muszą Dlaczego dziennikarze. Znaczy nie muszą, no ale jakby no trudno w tej chwili się całkiem odizolować od mediów. Tak? Nie no, żyć, można. Żyć nie no zupełnie... jesteś zawodowcem, wiesz, że nie czytasz gazet. No, ale, no, może, nie, ale może tak chcesz się to, dowiedzieć w ogóle o świecie, albo Albo jest taki Ferguson. To, no to, I, to jak, jak, jak, jak królik z pudełka ci, nagle jak czytasz na przykład no, nie, no, ale wiesz, dział międzynarodowy w gazecie, nie się, wyskakuje ci Dział Międzynarodowy w gazecie nie wyskakuje ci informacje. który czyta dział Międzynarodowy w gazecie, no, to niech nie czyta. W ogóle. Nie, no to się tak ja nie no, Chłopak czytanie gazety od tyłu. Chłopak ma 20 lat i pewnie jak ktoś o nim coś pisze, to chce to przeczytać. No i niestety. No Ale czyta. to od tego on jest zawodowcem, żebym powiedzieli, że tego się nie robi. ale on ma 20 lat, no jeszcze nie jest zawodowcem Może nim kiedyś będzie. Nie, no, poza tym nie ma tej mentalności nie. zwycięzcy które o. mają inni piłkarze no, nie potrafią czytać. No, no, nie, no, nie <grym> Nawet jeśli na portalach, to wystarczy oglądać telewizję, obejrzeć sobie newsy. W, Poza tym każdy, w każdy tak? z nich czyta tak czy tak przegląd sportowy, bo, bo to co wiesz? No, no, tak, jak, to tak, tak jakby stolarz nie czytał poradnika stolarskiego. No, no trudno nie czytać. To tylko artykuł no, no, w ogóle się prawnie interesuje. Cię. Proszę cię, nie porównuj poradnika stolarskiego do przeglądu sportowego. No, wiesz, no. No, nie, poziom poziom wiesz. Może drewna już... jest taki sam poradnik stolarski znaczy, myśl, to jest je poważne pismo no, nie także tak, że poziom merytoryczny w poradniku stolarskim jest dużo wyższy no, w przeglądzie sportowym nie mówiąc o jakichś tam futbol, i innych Badziewił, gazetach co, co jest, co, tak, no, no, no, generalnie, generalnie no, nie, nie ma na kim się oprzeć no, no nie ma, no, ale wiesz, no, ale nawet, jak, jak, wiesz jak to jest, nawet jak wiesz, że to są idioci i, i 70 idiotów ci powie, że jesteś słaby no Gdzieś tam siadać. No ja, tylko, ja tylko chłopak, chciałem który... powiedzieć, że każdego człowieka, którą się dostaje psychologa, który jest osobą publiczną. Pierwszą rzeczą, którą uczą, to, to, że nie wolno czytać forów internetowych, nie wolno czytać gazet i oglądać informacji na swój temat, tylko trzeba robić swoje. Bo to chodzi o psychiczne bezpieczeństwo, dlatego, że faktycznie przeczytasz na forach stek bluzgów pod swoim adresem, i człowiek chociażby teoretycznie wydawało mu się, że. Jest jest nie wiadomo, jak silny psychicznie, to się załamie. To jest oczywiste i pewne. No tak jak swego czasu już nawet nie młoda, tylko doświadczona, przecież nasza siatkarka Dorota tak Świeniewicz. To mówiliśmy o no, tak, ta, ta, tak, która, tak. która postanowiła skończyć karierę reprezentacyjną jak weszła na jakieś tam fora i zaczęła sobie czytać. Także no tym bardziej taki, taki młody człowiek. Także no, widać. No, wyraźnie, że... że Szczególnie, że on w lidze zagrał dwa bardzo dobre mecze i, i on No rzeczywiście... tak, tym bardziej, że grał na, w postaci grał na lewej obronie. tak? Czyli no, ale nie mieliśmy experiment. jeszcze wtedy lewego obrońcy. Teraz okazuje się, że Sebastian Benisz będzie. Lewego obrońcą, co no mam nadzieję, że już tak zostanie na zawsze, bo no nie, ma, nie Zresztą, mamy bocznych obrońców. I Benis na pewno jest najlepszym lewym obrońcą, jakiego widziałem przymierzanego do kadry od no czasu. W tej chwili na pewno, bo Już tak. nie pamiętam, kto tam y, ostatniego dobrego polskiego lewego obrońcy to zapomniałem. No, że Właków, jak był młody i jeszcze grał na lewej, na lewej obroń, obroń. To chyba... Tu może, chyba. To, to, no. I tu możemy płynnie przejść do jednego z większych kuriozów w wywiadzie pana Steca, który przeprowadził ze Smutą, który dzisiaj bodajże był w gazecie wyborczej. Gdzie właśnie pan Stec się przyczepił jak grzeb do psiego ogona, do, do, do trenera Smudy, że a przecież trener mówił, że trener nie będzie brał nikogo z zagranicy, tak? Więc teraz nagle. A kiedy tak powiedział. No, tak, no. tak mówił, tak Smuda kiedyś tak a, mówił. A na początku, tak... no ale musiał szybko zmienić zdanie po tym, jak ocenił. No, po za tym, co, co, co nie, no, znaczy, no ale to jest właśnie, nie, nie, my nie, nie atakujemy Franciszka Smudy, no tak, tak jak no. robi to Stec, tylko atakujemy Steca. No Smuda jest prosty... powiedział, że tacy Niemcy na przykład, a no to Stec powiedział, że tacy Niemcy to w to wszyscy to są Niemcami. A Smuda powiedział, że no przecież jak oni są Niemcami, bo taki podolski i Kloza On powiedział, ale mhm. co oni mają wspólnego z Polską. No, no co i tego typu rozmowa. No. No, to, że, to, że Podolski, nie no, pyskówka, gówniarska to, pyskówka, to po prostu nie, nie prowadzi. To, że nie przyznaje, że kibicuje reprezentacji Polski i przyjeżdża na skoki Małysza, żeby sobie z nim pogadać i generalnie manifestuje żałobę po, po śmierci polskiego prezydenta, zakładając opaskę w swoim klubie, twierdząc, że to bardziej jego prezydent no, nie, niż ten, no, gdzie w gra w swojej jest, reprezentacji. No. To w ogóle jest Koniec, no. gadanie o niczym, bo... No bo... właśnie o tym mówimy, że to jest gówniarska tak, pyskówka redaktora Steca. Jest niestety, no, no jest po prostu co, co, słaba. Co, co jeżeli się okazuje, taki... że nie ma żadnego lewego obrońcy, i nagle nawet, można wziąć Benisza, to nawet, to się nie bieda, patrzmy, no. nawet nie patrzmy z tej strony, no popatrzmy od strony Sebastiana Benisza. To kogo obchodzi, jeżeli on jest, ma rodzinę, znaczy jest, jest jakby jest, no, w pewnej tam, no niech no, znaczy, to ja Ci powiem może... Uraty, chodzi o to, że no, to jego, jego, jego sprawa, w jakiej reprezentacji gra i czy chce być Polakiem, Niemcem, czy, czy jeżeli ma babkę z Gwinei, czy chce być Gwinejczykiem. Tak? No to Jego, jego sprawa. I, Smuda, i powiedział, to Smuda powiedział w tym wywiadzie, że przecież żyjemy w Unii Europejskiej i po, po pierwsze każdy może grać gdzie chce, tak? jeżeli tylko spełnia pewne warunki, a po drugie każdy trener i każda reprezentacja radzi sobie jak może. Więc jak może kogoś wziąć, to go bierze. Szuka Wiesz, najlepszych no. graczy. Trzeba no. być frajerem, nie żeby żyć. nie wziąć w tej chwili zawodnika na poz. Pozycja, na której po prostu nie mamy, nie mamy nikogo. piłkarzy. No. To, to, to co? jak no, nie mówi po polsku, to widzimy, że Darek Dudka jest jego tłumaczem i generalnie założenia taktyczne... Albo że t... Albo że Włakow, założenia taktyczne. Albo trzeba, <śmiech> trzeba mu tłumaczyć. Trzeba mu tłumaczyć najlepiej osobno jeszcze potem dodatkowo stojąc z jednym z tłumaczy na środku boiska, ale jakoś nikt się nie czepia, że, że wziął obraniaka do kadry i powołuje go cały czas. Po prostu nie ma nikogo lepszego na tą pozycję. tak? Podobno cały czas są rozmowy z Akwawerewską, czyli ze świeżą wodą. No, ale A, tak. To, tak te rozmowy trwają. Tak, no podobno mają tam jechać tak. niego. No tak, no, tak no, ale wiesz. Akwawerewska ta że... jest tak, tak blisko kadry Włoch, której miał no, być właśnie, blisko, że no, nie ma właśnie. żadnych szans na powołanie do reprezentacji Włoch. Więc może nagle poczuje się może, Polakiem. Może tak. jednak no, po, poczuje no, się. No, też jest, no, jego no ale Będzie Polką... zrobił to dokładnie. Nie to samo no. na tej samej zasadzie. On to po prostu sobie przekalkował. No. ma 13 występów w reprezentacji juniorów i, i widzi jaka jest sytuacja w kadrze trenera lewa i widzi, że nie, nie dostanie szybko powołania, bo po prostu skrzydła akurat na mistrzostwach świata w obronie niemieckiej były obsadzone. No wiadomo, że tam są zawodnicy... Nie no, Lami nie... Boatek z obu stron i to nie ma, nie ma już więcej. A, jeszcze, więcej... Jeszcze... No, a propos słyszeliście, jak Boatek się skontuzjował. Tak, tak. Z, z, z samolotem, zderzył się z, z wózkiem, który pani rozwoziła na pole. O Ja Znaczy on miał już problemy. Tak chwilę, miał problemy i wózek go trafił dokładnie w, czu w, czułe, w, czu w czułe miejsce. W czułe Mie miejsce. Miesiąc przeszły. Tak. No. no to, ale to w reprezentacji Niemiec to już była taka historia, że ktoś trzymał nogi na stole oglądając to mecz to Rio i też Ferdinand sobie nad, Nie, uszkodził. W też tak było. W nie, to na pewno Rio i Rio wtedy nie grał bardzo długo a oprócz tego Rafael Marquez grając w Barcelonie kiedyś doznał kontuzji przez sen, nadciągnął sobie coś w, w, w łóżku może, może się śniło, że uciekał na przykład no tak, no, niewybrednych, Albo żartów, wygonił, tak niewybrednych no. żartów było masę, co on tam robił pracy, <laughs> że, że się kontuzjował także do różowej landrynki pasowały jak znalazł no tak, wracając do naszej kadry no to ja myślę, że to, to jest jakaś koncepcja nawet na euro, żeby jednak paru starszych zawodników w kadrze zostawić a nie, nie, nie na uparcie lansować tezę, że musi być średnia wieku 21 i, znaczy, i tylko tymi młodymi musimy grać na euro. Znaczy może, może być wielu młodych zawodników, no ale jak pokazuje doświadczenie, jednak są pozycje na boisku. Jak pokazuje doświadczenie, przydaje się doświadczenie. doświadczenie. Nikt dlatego szybko Michała Rzewłachowa nie, nie, nie posadzi na, na ławce. Smolarek okazuje się, że też taki stary wcale nie jest, bo na tle zawodników Zagłębia Lubinczy pozostałych Polonii Warszawa która kadrowo jest klubem, jak się okazuje, bardzo mocnym, wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. A do tego technikę niestety ma holenderską, no a nie ciągle, polską. Tak, no to tak? jest produkt holenderski, no, niektórych rzeczy... nie jest, wybitny, ale, ale jednak, na, na, na, to jest taki takim, produkt, który... No, na takim solidnym poziomie. Dokładnie. że no no jak tam, tam... w jakich klubach grał, gdzie gole strzelał, to wiadomo, że jak, jak, jak tam było od Boltonu, w zasadzie od rasingu Santander przez Bolton aż do kawali to no, zupełnie Ale to jest kwestia ale... wyborów bardziej, to, to tak. o czym mówił Kamilik. W tym... Trzeba mieć szczęście trzeba i, mieć szczęście, i trzeba dobrze się... wybierać. No, no Ebi tak. wybierał źle, bo jest, przez jakiś czas wydaje mi się szedł za kasą jednak. No, szedł tam, gdzie mu najwięcej płacili, zupełnie nie martwił się poziomem sportowym i jakby otoczeniem. Wiadomo było, że w kawali jest... Poza tym mam wrażenie, że trochę jednak sodówka uderzyła mu do głowy. I to był taki moment, był taki moment. Taki, tak, że, tak, że, tak. że ewidentnie mu uderzyło. Znaczy, czuł się większą gwiazdą niż w rzeczywistości. rzeczywistości bo, bo, bo Smolarek nie jest wybitnym piłkarzem. I, znaczy, jak jak mnie, na Polskie jest. Jak na Polskie jest, na jest no ale ja mówię o europejskim futbolu. No to nie jest piłkarz, który, który może sobie pozwolić na to, że... że no, nie jest takim piłkarzem, dyktował? jak jego ojciec. No, no nie. Wątka, no. No. Nie, jest i nie, nie jest piłkarzem, który będzie dyktował warunki w klubach. Ale wydaje mu się, nie gra się dobrze, wydaje, tak. że strzeli więcej goli w, w naszej ekstraklasie niż jego ojciec. I jak będzie utrzymywał średnią, to bardzo szybko tego dokona. No, ale to jest wynik e... miernego poziomu tyle, Ekstraklasy. Że ojciec, no, że grał... ty, tyle, że jego ojciec eliminował z pucharów europejskich Liverpool, Yy, Juventus a Juventus Turyn a, a, a drużyna Polonii to jeszcze długo nie wyeliminuje żadnej drużyny z pucharów europejskich na pewno nie Liverpool i na pewno nie, nie Turyn a też Liverpool Turyn <grym> może jest jakiś taki zespół. Który, który zresztą nomen menomen Liverpool właśnie przegrywa z Manchesterem City 3 do 0 no, ale to jest City no to no, City nie Można City się było. No, ale to jest Liverpool to, to wiesz Pierwszy mecz zremisowali z Arsenalem, grając od 44. minuty w 10 i wcale nie byli gorsi od tego Arsenalu. No tutaj City jednak pozamiętała Ale Arsenal Arsena nie troszeczkę. ma Teweza. No, ale i Wolkota co pokazała. Ostatnia kolejka strzelił trzy fantastyczne gole, i... a do tego naprawdę... Dobra, ale to przejdziemy sobie, bo ta kolejka Ligi Angielskiej to ciekawa rzecz w ogóle. A wracając, może jeszcze do naszej ligi wrócimy, bo okazało się, że powiedzieliśmy, że ósme, 9, dziesiąte miejsce Lech, Legia, Wisła. Tu się okazuje, że początek ligi to, ma to co mówiliśmy do siebie. Tak, że że, jedna że, wygrana. Jedna wygrana i Wisła, Legia i Lech już są na pozycjach 3, 4, 5 czy tam 4, 5, 6. I już nikt ich i mają raptem 3 punkty straty do liderującej drużyny Polonii Warszawskiej. No po trzech meczach to. Po trzech meczach no tak, punkty, taj, no, to wiesz, dużo. Nie, no to jest pokno. Poprzed dziesiątą kolejką, to patrzenie na tabelę, tak, tak, to w ogóle jest... No. Ostatnio słyszałem, któregoś z trenerów angielskich powiedział, że on, on zaczyna oceniać potencjał drużyn y, ligowych po piątej kolejce. Jak już mają pięć meczów w nogach, to on wie mniej więcej, na, y, co, y, o co kto będzie walczył. Nie wiem, czy to nie Harry Reddamp był. No, on chyba wie, co mówi. Natomiast to no już mniej więcej na pewno po tych trzech kolejkach jakby potwierdza się to, że no czy dwie rzeczy się potwierdzają. Nasza, nasza liga jest bardzo słaba, niestety. To widać właśnie po tych powracających ludziach z zagranicy, którzy właściwie niczego tam nie zwojowali, a, a tutaj są gwiazdami. No i właściwie druga rzecz to jest, no nie, to właściwie ta sama rzecz, właśnie, że, że, że słabo, to, słabo to rokuje niestety piłkarzom pokroju jednak Roberta Lewandowskiego, który jak na razie w Borusi jak się okazuje kaga, jest zmiennikiem. Przez Kagawę został posadzony na tak lawkę. tak W ostatnim meczu ligowym Kuba Błaszczykowski nie grał w ogóle. Ale Kuba uszkodził sobie tak, kręgosłup. Tak. Piszczek grał przez chwilę, Lewandowski grał pół godziny w meczu pucharowym z, z, z, z tą drużyną, co to, to znowu zapomniał, jak się nazywa, mm. z jakąś tam trzecioligową też Lewandowski grał pół godziny, Błaszczykowski grał do, do przerwy. No i, no i z z tego, do... właśnie na tak, tak, tak, tak. Natomiast no, wygląda na to, że z tej wielkiej trójki, która miała się ogrywać w Borusji dla dobrej reprezentacji to wcale może nie być tak różowo, niestety, bo, bo Rusia, no to jednak jest klub. No, tam też jest, tam ciśnienie jest paru, paru niezłych piłkarzy, i tam nie, wcale nie jest łatwo znaleźć się w pierwszym składzie. No Barrios strzela gole, Kagała strzela gole. I jeżeli trener pójdzie starą, dobrą maksymum, że zwycięskiego składu się nie zmienia, to przez jakiś czas Lewandowski będzie takim, te ogony dogrywał tylko. No niestety Ireneusz Jeleń za to strzelił gola, może nie najpiękniejszego i może nie no, ale był, nie był jest tam, gdzie, formie, był, ale tam, gdzie ale powinien. tak, dołożył nogę i, i raptem druga kolejka ligowa, a on już ma jednego gola na koncie. I to jest zawodnik, który jest bardzo pracowity i nawet jeżeli nie jest w formie, to on sobie tą formę wypracuje. No, no zresztą to jest bardzo, pracowite na samym, jest, na samym jest... początku meczu dostał taką kosę, że myślałem, że znowu będzie po nim. Naprawdę, bardzo, bardzo brutalny faul i tam się długo zwijał, na szczęście się jakoś tam pozbierał, no i ja. I pytanie czy on zostanie w tym okresie, bo tam wiem, że jeszcze zakłusy są na niego cały czas zepsząd. No, ale tak wygląda, że już teraz, jest słaby teraz słaby już trochę dużo trochę. się już chyba nie wydarzy w tym oknie transferowym, chociaż a propos, bardzo mnie tutaj zastanawia jedna rzecz, którą, którą robi zarząd klubu, który zdobył superpuchar Hiszpanii, o czym teraz w kolejności chronologicznej chciałem powiedzieć, bo dwie, dwa zespoły zdobyły superpuchary. Intermediolan we Włoszech czwarty puchar w tym sezonie i Barcelona w, ta, Pozamiatała tak Sewillą, że Sewilla w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Chyba do 60 minuty to oni trzech podań na boisku nie potrafili wymienić, bo im Barcelona piłkę zabierała i stwarzała okazję za okazją do strzelenia go. Wyglądali na zniechęconych. <laughs> tak, no w 15 minut im Barcelona wybiła z, z głowy grę w, w piłkę i nie było pozamiatane. Natomiast na boisku nie pojawił się Zlatan Ibrahimović i muszę niestety z przykrością powiedzieć, że to, co wyprawia zarząd Nowy Barcelony przy okazji różnego typu transferów do klubu i z klubu, to przypomina mi najciemniejsze czasy Calderona w Realu Madryt powoli, bo wystawianie na siłę na listę transferową z Latana Ibrahimowicza na tydzień przed końcem okna transferowego, mając 19 zawodników w kadrze tylko po to, żeby gdzieś zarobić 30-40 milionów euro i osłabić kadrę zespołu tylko po to, żeby, żeby, zde, żeby jak się mówi, takie trudne słowo, zdezawuować, działania poprzedniego zarządu, to znaczy najpierw, najpierw prezydent Rossel sprzedał Czyhryńskiego, co było czysto populistycznym pociągnięciem. Ja rozumiem, że 15 milionów w kasie się zawsze przyda, ale sprzedał po prostu po linii najmniejszego oporu zawodnika, który nie cieszył się wielkim, wielką miłością i mediów, i kibiców, tylko po to, żeby, żeby zrobić krok pod publikę, zamiast dać mu jeszcze pograć rok, dwa, bo to utalentowany zawodnik, który na tej pozycji musi pograć z najlepszymi. Po czym pozbył się dwóch kolejnych zawodników, mogących grać na tych samych pozycjach, czyli Rafaela Marqueza i Jaja yy, Rozumiem, że duże pieniądze dawał Manchester City, ale można było to, nie pozbywa się trzech ludzi, którzy mogą grać na środku obrony w jednym okienku transferowym a później wystawia na listę transferową z Latana Ibrahimowicza i teraz jest tydzień na to, żeby, żeby się poszarpać w mediach. Nie przychodzi nikt na defensywnego pomocnika, a tak bez niego to w ogóle będzie dziurawy. Także no dla, dla mnie to. A do tego. Jeszcze odczytał Rii, pamiętaj. Jeszcze Rii, przyszedł, Wiesz, przyszedł, przyszedł tylko VIA którego zakontraktował Laporta, i przyszedł Adriano jako jedyny transfer nowego prezydenta. A do tego muszę powiedzieć, żeby być sprawiedliwym, że jak się czepiałem prezydenta Calderona, że jest na wakacjach w oknie transferowym to chciałem powiedzieć, że prezydent Russell się skompromitował też na dzień dobry jak dla mnie, dlatego że w czasie, kiedy powinien być i pracować yy, i właśnie zajmować się kontaktami z klubami, z którymi można kontraktować różnych piłkarzy, czy to sprzedawać chleba, kaseresa, czy różnych innych zawodników, czy Wiktora Sancheza, czy kupować kogoś do klubu, on nie pojawił się na pierwszym meczu o Super Puchar w Sewilli dlatego że był na wakacjach. A to był pierwszy oficjalny mecz yy, Barcelony pod jego wodzą jako nowego prezydenta. Dla mnie żenada kompletna. Na poziomie właśnie tego, co wyprawiał Calderon wtedy, kiedy nie odbierał telefonu. Także niestety nie, nie, nie podoba mi się. Tyle chciałem powiedzieć. I udało ci się. <laughs> Wyczerpująco, jednym zdaniem. <laughs> jak, mówi, jak to było w Mikołajku, Zebisz powiedział, że dam mu fangę w nos, on powiedział tylko spróbuj. On spróbował i mu się udało. Czyli generalnie rzecz biorąc będzie ciekawie w Lidze no, będzie hiszpańskiej, be, bo będzie rozstrojona przez nowy zarząd Barcelona. Znaczy, i... Futbolowo wygląda mocno. Pod władzą Murillo. Tylko, że sezon jest długi i jak się ma 19 zawodników pierwszego po czterech juniorów, to ci juniorzy potrafią i jak się wpuszcza czterech czy pięciu na boisko, bo nie ma innej możliwości, to pokazał potencjał tego zespołu w meczu na Sanchez-Pis-Juan w przegranym 3-1. Wtedy, kiedy jak Sevilla zrobiła dwie, trzy zmiany i wpuściła doświadczonych zawodników, to pozamiatała tak, że się zrobiło z 1-0 3-1. Tylko zwróć jeszcze uwagę, że zarząd oczywiście może w sposób totalny zmasakrować skład zespołu, ale jeszcze bardziej potrafi zmasakrować nastrój w szatni przed meczem. No tak, a jeszcze do tego, jeżeli, no bo widać, że chemii specjalnej między Guardiolą a Rosselem w tej chwili też nie ma i jeżeli za tym, za brakiem transferów na przykład żądanych wręcz przez Guardiolę, przyjdzie później w jakimś momencie brak sukcesów i odpukać i, i, jakieś, yy, i właśnie jakieś sytuacje w szatni, to Guardiola ma kontrakt tylko na jeden rok. I opowiadanie, Rossell w kampanii opowiadał o tym, że chciałby być, że chciałby, żeby Guardiola był Fergusonem Barcelony, czyli żeby pracował w tym klubie najlepiej do końca życia, jeżeli nie przez najbliższe 20 lat. Może się okazać, że Guardiola za rok yy, trzaśnie drzwiami. Trzaśni drzwiami pójdzie sobie pracować, gdzie, no, gdzieś, to, gdzie, to, gdzie mu się będzie podobało. to jest tak. taka, że Ferguson, który nagle wymyślił sobie jakiegoś człowieka, o którym nikt nie słyszał, tak, tego Bebe, tak, tak. to tam że nikt nawet okiem nie mrugnął, tylko po prostu mu go kupili, chociaż zupełny strzał znikąd, tak, tak. no to jest ta różnica, a to okazuje... Ferguson, to jest jedyny piłkarz, którego kupił nie, nie oglądając, tak. tak. tak. Eee, a tu się okazuje, że Guardiola ma odwrotnie. Tak? Chce, okay. chce piłkarzy i to nawet Mówi, że cał chcę, całkiem tak. sprawdzonych. i całkiem tak. chce Mascherano, tak? Mówi, że chce Mascherano, a tu okazuje się, że Mascherano ma bliżej do Interu Mediolan niż, niż do Barcelony, tylko, tylko dlatego, że zarząd jest albo na wakacjach, albo próbuje jakoś dyskredytować posunięcia po, po poprzedniego zarządu i albo w negatywnym świetle to, przedstawia. Co, co by, a to, dlaczego właściwie? Znaczy, skąd się wzięło, że Roset wygrał te wybory? Ja nie wiem, kto na niego głosował, ale w ogóle on... <śmiennie> Obrońcy krzyża na niego głosowali. Tak, dlatego, tak. dlatego, że y, Zobaczcie, Laporta, żeby wygrać wybory, musiał obiecać Beckhama, wygrał, y, musiał zrobić bardzo wiele posunięć y, medialno-prasowych po to, żeby, żeby w ogóle zaistnieć. Następnie podczas wygrał, kiedy... wygrał w ogóle wszystko, wszystko co, mógł, co było tak? do wygrania. No musiał, y, zmienił w międzyczasie status klubu, y, statut klubu, musiał zrezygnować, nie mógł być dalej prezydentem. Y, m, z, przez to, że klub był wewnętrznie było kilka frakcji nie było bezpośredniego spadkobiercy Laporty więc najsilniejszym kandydatem od samego początku wydawał się Rosel, który wykorzystał sytuację i w, tak, w zasadzie niczego nie obiecując, nie przedstawiając żadnego rozsądnego programu wygrał wybory w Cuglach i jedyna rzecz, którą robi to dyskredytuje posunięcia poprzedniego zarządu, pokazując w negatywnym świetle y, politykę finansową poprzednich władz i na, na tej podstawie pozbywa się y, kolejnych piłkarzy y, tylko po to, żeby wprowadzić oszczędności. Tak? Rozumiem, że można wprowadzać oszczędności pod tytułem, nie budujemy nowego stadionu, nie, nie modernizujemy go y, projektu Fostera i tak dalej, bo jest za drogi, nie stać nas na to. Ale nie możemy osłabiać kadry zespołu, jeżeli chcemy walczyć o mistrzostwo, bo w ten sposób no, tym bardziej, że, to że, się daleko nie zajedzie. Muszą że, być sukcesy sportowe po to, żeby byłyby sukcesy finansowe. Nie każdy jest Perezem, nie każdy zrobi y, coś z niczego, bo kredytu Barcelonie teraz na 250 milionów, tak jak to się robiło w Realu Madryt, nikt w tej chwili nie da, bo sytuacja Sytuacja na rynku jest komple kompletnie inna po prostu. No właśnie tym bardziej, że jakby niedaleko zamiedzą, trochę inaczej to wygląda, bo sprowadzili trenera, którego można lubić albo nie lubić, ale zagrożenie z jego strony trzeba doceniać. I paru piłkarzy też ściągnęli całkiem niezłych. I, I całkiem znaczy, niedrogo. znaczy, oni, nie, oni to akurat nie mieli wyjścia, bo po tym jak wywalili w, nie wiadomo, no tak, jest... w co 250 milionów euro, musieli, muszą pójść za ciosem teraz i zrobić coś, żeby Mourinho dostał zawodników, którymi będzie mógł nawet nie w pierwszym sezonie, czy w pierwszym półroczu. A może, ale... a może Rosel jest ukrytym kibicem Realu Madryt i postanowił i ułatwić ha, Konradę, Konradę Walę, tak, tak, odzyskanie, odzyskanie jest, jest. tytułu. Pod koszulką nosi, tak, wydatłowane <laughs> Raul. Szkaplę. <laughs> no, a propos Raula, to słabo mu poszło w pierwszym meczu. No słabo, sła, słabo mu poszło, generalnie Szalkę też tam yy, oglądam No to może być tego, to był przypadek, że zawodnik, no, to, to, jak zawsze gra znaczy, krani... nie Raul do Bundesligi to pasuje po prostu jak... 5 do karety. No. Nie, no wiesz. No. Jak, jak, poza, tym, poza tym, jak się było napaśnikiem, pod którego w zasadzie ustawiana była gra przez ostatnie 10 lat, czy tam no może przez ostatnie 2 lata mniej, ale, ale generalnie który decydował, jednego się ustawiało o skład, tak teraz przejście do innego klubu, gdzie niekoniecznie tak jest. Znaczy, przede jest wszystkim, no, tak samo było przede wszystkim potencjał pomocy szalkę w porównaniu, nawet jak we, weźmiesz rezerwy Realu Madryt z całego okresu kariery Raula w Madrycie to nawet Guti z zawiązanymi oczami potrafi podać lepszą piłkę. Nie, no bo wszystko było ustawione. W, niż, w niż jakikolwiek pomocnik w tej chwili topornie grającej drużyny, bo mówmy się, najbrzydziej grający i najgorzej rea grający Real Madrid, to w porównaniu z tym szalkę Gelsenkirchen, który jest teraz, to, to, to są mistrzowie wirtuozerii i finezji. No, taka jest niestety prawda, No bo ciężko... Ciężko się na to patrzy, w Bundeslidze bywają do, dobre mecze, wy, wyrównany jest poziom, są coraz większe pieniądze. Kluby się nie zadłużają, tak jak ma to miejsce w Anglii czy w Hiszpanii, bo takie, tak, takie, jest, takie są przepisy, podobnie jak we Francji, że kluby nie mogą mieć długów, mają zachowaną płynność finansową itd., dalej. No ale na boisku to no, rzadko jest na co popatrzeć. No. To zresztą weryfikują później puchary, to o czym wielokrotnie mówiliśmy, że poza Bayernem to... Tak, tak, no. To, to żadna niemiecka mocy drużyna. Mocy nie ma. No. No, nie potrafi. No tam raz no, gdzieś tam się borosił. Ja myślę, poruszy, że Raul tam, tam może się okazać, że to będzie już taki absolutny zmierzch. Może być tak, że on będzie tak jak... Yy, tylko, że on nie ma tak... To nie, nie jest zawodnik tego typu jak Inzaghi, tak? Który wchodzi na 10 minut i potrafi strzelić dwa gole, bo mu piłka spadnie tam, tam gdzie nikt inny był głowy niego. nie Tak. No tak, ale nie, nie wiem, czy Inzaghi w Bundeslidze też by akurat sobie poradził, no bo to, to jednak jest całkiem co innego. To jest... Inna filozofia gry. Nie, no to było już parę takich przykładów, że widać, że jeżeli zawodnik gra przez wiele lat w jednym klubie i generalnie stanowi o jego obliczu, to później przejście do innego już tak na starość. No zresztą jakby, no wiesz, jakby historia pokazuje, na przykład Anglicy w lidze hiszpańskiej. To nie, to nie są piłkarze typu Henryka Larsona. No, no, no tak no, jak mówię, Anglicy w lidze hiszpańskiej, czy nawet włoskiej, jak popatrzymy na historię, to... to, to no nie wiem, może Beckham w Realu tak yy, i poza tym ciężko, no, ale to... pamiętam proby Neckera ale... czy Hughes'a i, i, i w tej Anglii nigdy za bardzo nie szło, yy, no. w tej, co ja gadam, znaczy, w Hiszpanii. Naj, najlepszy chyba był Owen yy, w Realu, bo on tam tak jeszcze no, gole jeszcze strzelał, no, tam, no, no, no, ale tak. kontuzje miewał. Beckham, no, Beckham z Manchesteru i Beckham z Realu to jest różnica dwóch klas, wiadomo na korzyść którego z, z, z Beckhamów. No ale to prawda też była tak, że jak Beckham był osunięty i Capello go znowu przy, przy, no w połowie sezonu znowu go w, w, w, wziął do składu, no nagle się okazało, że Real zaczął wygrywać. No i, I że to jest jednak absolutnie podstawowa postać w tym Realu. W Wiesz no, poza tym, co by o nim nie mówić, to jest świetny piłkarz i on bardzo chciał grać. i Jemu było wszystko jedno, czy gra na środku, czy gra yy, ja na prawie. defensywnym, czy gra na skrzydle. On z zamkniętymi oczami dorzuca taką piłkę na nos, że, że wielu chciałoby raz w życiu taką piłkę podać. No, tak właśnie teraz taka mi no, ogólna refleksja naszła, że jednak w takim, w takim produkowaniu uniwersalnych piłkarzy, którzy potrafią grać wszędzie, to chyba najlepiej sprawdzają się Holendrzy i Francuzi w tym momencie. To tak a propos się Nie, a propos w ogóle Anglików, którzy, i Angli, Anglików, którzy się nie sprawdzają w Nigdzie. niektórych ligach. Anglicy głównie Holendra, sprawdzają się widzami. Tak, Holendra brano, można wrzucić gdziekolwiek. I, i widzę. Jeszcze niemieckie, w niemieckie. No, ale tak. krótko. Znaczy z powodzeniem krótko. takim, że zakończył karierę w ten sposób, że, że numer, sezon siedział na ławce tak, bez numerka? Tak. Tak. Bardzo ambitny zawodnik. No więc, Francuzi i Holendrzy, gdzie ich nie wrzucisz? Może być liga siłowa, może być liga techniczna. No i oni wszędzie potrafią się odnaleźć i, i grać na swoim poziomie. Długo było tak, że w Barcelonie się nie potrafili odnaleźć i żaden z, w zasadzie. Holender? Nie, nie, Francuz. <laughs> Francuz. I tak, pokazało, że... ze mnie, no, tak, i tak, dobra, dobra. Do, Dopiero Ludwik Żuli pokazał, że, że, można, że można być Francuzem i dobrze zagrać w Barcelonie. Później Poza był Thierry Henry. Chociaż tam po Francuzu w pewnym momencie to też była taka kolonia, chyba, nie? No, był tam taki by, moment. Był blanc. Był Gary, był. Pani był tego się Dei nazywał. Tak, Dei był. O, był Christian Wal. O, faktycznie. Był ten bramkarz tak. No to nie było. nie bardzo, nie bardzo piłki potrafił łapać i paty. tak. To z masakry nie rysz, tylko rysa. To najciemniejsze czasy. Straszna dupa średniowiecza. Ciemna i przepalona. Masakra. Jezus, Christian Valdi, Truel. Dobra, słuchajcie, bo. No, no Barcelona nie, ale ogólnie no. widzę hiszpańskich Francuzów zawsze nie no, tam, było. tam byli. No. Jakoś tam sobie jakoś tam sobie da, tam... dawali radę. No. A nawet jak nie Francuzi, to produkty francuskie, czyli jakiś coś tam piłkarzy. Którzy... Na przykład akcy francuskie świetnie się sprawdzają w hiszpańskie. Taki na przykład cel Makelele. No, to zdecydowanie. Świetnie się sprawdził. Albo, no. albo Edamski. No dobrać, to, jest to co, to może ta Liga Angielska, tak? No bo jest, doszło do jakichś w ogóle kuriozalnych historii. Pod tytułem w ostatniej kolejce, jak szybko policzyłem, dodałem te trzy gole, które strzeliły Manchester City. Padło bodajże w 42 gole w Anglii. A, a to, że Chelsea ma dwa mecze rozegrane i oba wygrali 6-0. do A teraz jak popatrzymy, jaki mają dalej kalendarz, trzy kolejne zespoły, to jest West Ham, to jest Stoke i jeszcze z Wigan już grali. Tak? Mogą dojść nie, do z We i Wigan, bo grali z West Bromwich. Mogą dojść do 40 To mog mogą mieć 40 goli po pięciu kolejkach, <laughs> jak dalej pójdzie. A, a I, I zero straconych. I zero straconych, a Drogba może mieć zapewniony tytuł króla strzelców w drugim miesiącu rozgrywania Premiership. No bo to wygląda tak, że oni jakby mają taką łatwość zdobywania tych goli. Drogła też postanowił w drugim meczu w ogóle nie strzelać, tylko no postanowił asystować. Asyst, tak. Tak, ma trzy, po dwóch meczach ma trzy gole i trzy asysty. No, do tego Arsenal postanowił też, że strzeli sześć goli. Do tego drużyna Newcastle United, która awansowała przecież do ligi dopiero, wybiła z ton willi pomysły zwalniania trenerów przed dzień <gry> przed dzień rozpoczęcia rozgrywek Ekstraklasy, ekstra czyli Premier w tym wypadku. Też 6-0 złoili tam Aston Villa. No Manchester tylko tak dziwny mecz zagrał z, na Craven Cottage, tam 2-2 z Fulham. No ale tak, poza tym no to jakieś w ogóle rekordy strzeleckie tam padają i w ogóle Liverpool okazuje się, że słabo wygląda. No ale jak no tak, zobaczymy, to no e, też jest początek sezonu jest Początek sezonu, no no jak wiadomo, sezonu, że tak ale, samo jak w najważniejsze jest zima i wiosna Tak tak. tak tylko, że, wtedy się tylko, że, zobacz, że do, po sześciu kolejkach może być tak, że Chelsea rzeczywiście ma taki kalendarz że będzie miała na, na, na, teraz mogę iść do przewagę, no i tak. postawić, postawić pieniądze że, że, oni, że oni do meczu z jakimś poważniejszym przeciwnikiem w szóstej kolejce, to oni będą mieli 15 punktów tak, i mogą mieć już przewagę nad takim Manchesterem United, jeżeli zaliczy dwie wpadki takie typu remisy, już mogą mieć całkiem znaczącą przewagę nie, no i to jak a w angielskiej angielski tak. odrabianie 10 punktów to nie jest odrabianie 10 punktów e, no akurat Hiszpania to nie jest dobry przykład po ubiegłym sezonie ale, ale, ale Roma w ubiegłym sezonie potrafiła odrobić ogromną przewagę do Interu no Mediolan, tak, mimo tego, że trenerem Interu Mediolan był, był Mourinho a oni gonili z ostatniej pozycji. Nie, no, no zespół sezonu pokazuje jak, jak, jak ważna jest najmniejsza strata tak naprawdę, znaczy najmniejsza no. przewaga punktowa. No, zobaczcie co się, co się działo w Lidze Hiszpańskiej w ubiegłym sezonie. 99 punktów Barcelony nie dało jej mistrzostwa do ostatniej kolejki dopiero musieli walczyć i dopiero wtedy zapewnili sobie mistrzostwo, także no tutaj wykorzystanie kalendarza i to, że Ancelotti tak przygotował drużynę, to jest maszyna do strzelania bramek w tej chwili, ta drużyna Chelsea, oni praktycznie nikogo nie sprowadzili. Oni mają pełną kadrę. Nawet się paru pozbyli. Tak, z granych... No przyszedł za Kola, no ale to tak jakbyś z, z, zmienił koło w samochodzie. No, <grym <grym no, z... <grym> no, z... <grym> no myślę, że czekol był lepszym piłkarzem niż Benayoun. E... No ale i tak był rezerwowym, tak jak Benayoun. Tak, tak, no no. no Benayoun wchodzi z ławki w drugim meczu i strzela, go, meczu strzela, no no strzela no. No, Tak jak Kol. No, no, z... no tak, no. on też tak robi, robi. Nie, no tak. Znaczy myślę, że Kol był bardziej wszechstronny mimo wszystko od Benajuna i jakiś taki bardziej zadziorny i waleczny. No, Wrażenie, że jest silniejszym zawodnikiem i prostu No i fizycznie może, ale Benojung pokazał nie raz i nie dwa i w West Hamie i w Liverpoolu grając, że, że potrafi strzelić jak trzeba to dwa albo trzy gole i też nie grając w pełnym wymiarze meczu. Poza tym w Chelsea ma to walczyć fizycznie. No. Tak, tam drogba, mimo tego, że wszyscy mówią, że już stary i, i, i w ogóle do niczego się zaraz nie będzie no nadawał. Tak, to... nie wygląda na starego. Ani, ani na bawał. wolnego, ani na starego, <laughs> ani na białego. <laughs> A ktoś mówił, że. Nie, no, ale jak ktoś mówi, że on jest stary i wolny to równie dobrze może mówić, że on jest tak. biały można go nie lubić tak jak ja go nie cierpię, ale generalnie no, gra, no, niesamowicie. Piłkarz. No. No, gra, gra niesamowity gra no, niesamowity może, może sobie nawet pozwolić na to, że wychodząc sam na sam postanawia podbudować morale swojego kolegi z, tak, z do podać, reprezentacji podać tak, piłka, tak. i podać mu na no, no, czystą sytuację, chociaż mógł spokojnie sam wykończyć tą akcję. No, bo... Bramkarz już siedział na dupie i może tak, wystarczyło, to było to był... wystarczyło strzelić obok nogi. I myślę, że nawet trudniejsze było to podanie niż strzał w tym momencie. Tak, trzeba było w tempo nie spalić jeszcze tego podania, także wszystko zrobił idealnie. A ta dorzutka do na głowę tam przy piątym golu, no majstersztyk. Także no tam... zobaczymy, ale to tak jak, jak, jak wcześniej wspomniałeś o knapie z niego angielską, też trzeba poczekać jakiś tak, to tak, tyle, no zdecydowanie. Tymi, to bo... Szczególnie, że i Manchester City, i Tottenham wyglądają na bardzo mocne zespoły. Chelsea no, i... też wcześniej czy później musi złapać. Jakąś chwilową tak, no, zadyszkę, tak, tak. To, to nie jest tak, że, no, że, że, że będą oni zawsze będą tak grać. No, United także... zawsze będzie mocny, no jeszcze Arsenal no, czy wiesz, no, też. No tak, no United wygląda tak, że tam też za reżyserię y, y, zabrał się człowiek, który też już młody nie jest Polskols Polskols <grymne> strzelił pięknego gola piłka leciała 117 na godzinę po, po tym jego strzale ja to bym chciał mieć taką niemłodzież w polskiej reprezentacji no bo no tak, no ale zobacz zobacz Tio Wolcott strzela hat -tricka gdzie był ty Walcott, na jak były mistrzostwa. No, Paul, Paul Scholes, druga młodość, na mistrzostwach świata w ogóle on dawno już karierę reprezentacyjną zakończył. Także takich piłkarzy, z których można zrobić alternatywną drużynę angielską, która ugrałaby lepsze, lepszy, lepszy turniej niż, niż ci, którzy pojechali, pewnie byłoby to, co gra Gareth Bale w Tottenhamie. Ten, nie wiem, czy ktoś widział drugiego gole dla, dla Tottenhamów. Czemu? Pierwszy tego strzelił twarzą. Ostatnio modne w lidze angielskiej. Tak, albo, albo Hernandez strzela twarzą gola, albo Gareth Bale wczoraj twarzą strzelił bramkę. No, ale drugi gol... No, w polskiej lidze też był gol twarzą. Chyba na Legii ktoś strzelił. Komorowski chyba strzelił. Tak. A, trochę no, to twarzą, to trochę to... barkiem, trochę to. nie wiadomo czym. No. Tak, no. Gdzie ta twarz? Gdzie, ten bark? gdzie, gdzie on, nie on nie ma twarz? A gdzie on ma nie a wiadomo gdzie to? Szyja? No, tak. no to proponuję ściągnąć sobie gola Gareta Bale'a w okienko, złożył się z powietrza w stadiony świata. No, no to, co to, Capello to, to zaboru za no to było jakieś, jakieś nieporozumienie straszne. No to prostu... Znaczy, to nawet nie chodzi o to, bo wybrał w sumie zawodników bardzo dobrych, tylko chodzi no, tylko o to, że... Za, tylko zapomniał Ani... brać paru innych, no dobrać paru innych i zapomniał zbudować atmosferę między tymi zawodnikami znaczy, zapomniał zbudować drużynę no, i zapomniał no, o tym co powinien robić e, trener, trener reprezentacji prezentacji, tak, budować i on było po najmniejszej nieoporu no, powołał nazwiska tak naprawdę nie takie nie nazwiska na to, to my moglibyśmy powołać no tak, taką kadrę to każdy tak. mógł powołać bo nie patrząc na to w jakiej oni są aktualnie w formie czy się lubią czy się nie lubią po prostu poszedł, to mówię, tak, tak, tak jak to mówił Franciszek Smuda, że kiedyś można było reprezentację Polski z przeglądu sportowego powołać. Tak. No tak on, mam wrażenie, otworzył gazetę, zobaczył jakie noty mieli ludzie z całego sezonu i wybrał 11 z najwyższymi notami. No tak oczywiście upraszczając sprawę, bo... No a, a zupełnie nie martwiąc się właśnie o to, I jeszcze parę. parę... No, jeszcze z drugiej strony tak nie mógł zrobić, bo musiał workota wtedy zabrać, a akurat jego pominął. A, a akurat jego nie wziął. <WWE> Może akurat tej gazety, żona mu zabrała. To, gazety z wolkotem. Do, do sypialni. Chipsy zaminęła w tą gazetę. Udarło mu się w tym to. miejscu, gdzie był Wolcot. Akurat nie wiedział, jaką ma ocenę, to postawił go nie brać na wszelki wypadek. Bo tam tak do... żona wypluwała gumę Tak, zalał sobie kawę akurat na Wolkocie Dobrze. To widzę angielski. No i ciekawostkę, czyli bojkot. Od Fergusona i BBC. No to ciekawe. Ale to już trwa i trwa, bo to, to już, już trwa, od, tam tak. od 5-3 lat. Ale teraz lat. będzie miał będzie narzucone kary. Tak, ty, tysiąc, e, tysiąc funtów co tydzień. Co tydzień, ale podobno jest pomysł taki, żeby te kary rosły. Rosło, tak. Ciekawe, ile zarabia Ferguson i na ile musi urosnąć, i czy jakby kariera Fergusona. jednak no wiadomo, nie będzie wieczna. Myślę, myślę, że, że, myślę że da radę. Funtów, myślę, że, że, że, że stać go na to, żeby poczekać. Myślę, że on ma jakieś takie subkonto na takie wypadki. <głosy> <głosy> stać go na to na pewno. Nie najgorzej zarabia do tego. Zarabia nie najgorzej od dwudziestu. <głosy> paru, paru lat. Paru paru tam, cztery, cztery, Może paru. sobie przed nazwiskiem dopisać ser. I to raczej, raczej będzie, będzie, się, będzie twardy, jak go znam w negocjacjach. A tyle jeszcze ciekawostka, że człowiekiem, który go upominał i gospodarzem programu, no, był Garlinecker. No, tak. no wiesz, no, podpadli mu, to co, on sobie można to pozwolić, nie musi nikomu, jak to mówią, nie, kulą się nie musi kłaniać. Ale w ogóle to jest ciekawe, bo to jest tak, że generalnie rzecz biorąc dochodzi do tego, że właściciel praw do transmisji może żądać od Ciebie pod karą obecności na tym. To jest... Znaczy wiesz no, trener, trener ma obowiązek być na konferencji prasowej, tak? i to, że Mourinho na przykład się nie pojawiał, też płacił za to kary. No, ale nie, ale tutaj ale do nie w studiu. W studiu, w studiu, w studiu no, podczas czy... programu pod Wszystko zalejka, zależy, tak? jak ma podpisany kontrakt. Jeżeli ma na... podpisane w kontrakcie, że z telewizją, że ma się pojawić, to, no to wiadomo, to że... nie on, tylko Klub. prezesowie wszystkich klubów, premier, premier League tak. podpisali umowę z BBC, tak? No. I zobowiązali się do tego, a on jest nie pracownikiem Manchesteru. Manchesteru, w związku z tym Powinien de facto ma robić tak jak i tak, tak. na każdym meczu no. wytatuować sobie tutaj albo wypisać sobie Slave. Jak Prince, kiedy odchodzi od Warner Bros. Tak, no, ciekawe, no ostatnio widziałem też taki... Zmiedź nazwisko. Taki, taki, Sir Slave. Sir slave tak. Widziałem wypowiedzi polskich tre trenerów o tym, jak to w Polsce wygląda współpraca trenerów, pił piłkarzy z mediami. No i jak zwykle, bo były wypowiedzi dwóch stron, tak? Jak zwykle wypowiedzi trenerów, którzy też nie są zwykle jakimiś tam tuzami, jeśli no. chodzi o, o, o, nie obrazając polszczyznę. nikogo, polszczyznę i nie, i w ogóle jakiś po, intelek i tak dalej. Były takie właśnie ważone, że oni wiedzą, że jakby no, to jest ich obowiązek, że w, w dobie mediów no, nie, nie można uciekać przed telewizją, bo jakby no, to jest część ich pracy i tak dalej i tak dalej i oni nie obrażają się. Natomiast wypowiedzi dziennikarzy, już nie będę nazwiska, ale to tam ta, ta, ta cała klika, ta czołówka polskiego mm. dziennikarstwa, która oczywiście jest obrażona na cały świat, że mają dostępu do piłkarzy i w ogóle utrudnia im się pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jacy to oni biedni, nieszczęśliwi. Tak. A, a w ogóle to... Ci, co obrazili Wichniarka na kadrę? Na przykład ci, tak, tak. Nie <śmiech> ja, tylko ci. Ja, umieram ze śmiechu do tej pory, jak, jak sobie przypomnę, w jakich to okolicznościach Wichniarek obraził się na kadrę narodową i powiedział, że nigdy więcej dla niej nie zagra. Tak, Myślę, i... że teraz Smuda przed nim powinien krzyżem leżeć i prosić go o powrót. <śmiech> Jeden z dziennikarzy powiedział, że on też nie rozumie, że jak on jakiegoś piłkarza skrytykuje i napisze o nim, o nim źle w gazecie, to ten piłkarz później nie chce z nim gadać. No, no w zasadzie, jeżeli ocena jego jest słuszna, to w zasadzie znaczy, też bym go nie rozumiał. No wszystko zależy no. do tego, jak się to zrobi. Tak? A jak, no ja, tak. jak ja czytam, tam, jak nasi dziennikarze piszą o naszych piłkarzach, no, to myślę, że są pewne podstawy do obrażenia się czasami. Znaczy, nawet jak no, się zagrało słabym. Powinni się cieszyć, że ci piłkarze tylko nie chcą z nimi gadać. Bo no tam, bo na przykład. Znaczy, nie, bo że właśnie nie, bo znaczy, zarzut był na, nawet taki, że kiedyś dziennikarza jednego po prostu mu przydał. No, to właśnie Pum. mi się to przypomniało. <laughs> znaczy, nie, bo nawet, bo nawet zarzut nie był taki, że nie chcą z nimi rozmawiać, tylko że oni, że. Bo polscy dziennikarze mają generalnie takie podejście, że chcą się przyjaźnić z piłkarzami, tak? Chcą bywać, kumplować się z nimi, przebijać piątki. Czasem na, a później, nawet, a później, nawet pić wódkę. A później, a później szydzić z nich, nie, nie oceniając merytorycznie, bo to jak wiemy, słabo im wychodzi, bo nie oglądają meczu, bo właśnie na przykład albo piją wódkę, albo są w strefie VIP-owskiej. Generalnie stoją tyłem do boiska, więc ciężko się ocenia coś. A mnie oceniają to, co jest na stole. tak. tak, tak. Ale napisać o tym, że, że zawodnik się kobiet. kopie w czoło, albo że, że, że tam dendrochronolog powinien się zająć jego, jego oceną jako, jako zawodnika. I i piszą takie bzdury. Później zawodnicy się obrażają i już wódki z nimi pić nie chcą, tak? No, no jest problem niestety. No, bo to tak, tak to no jest. Ale to wiesz, to każdy dziennikarz chciałby być takim Mateuszem Borkiem. No. No to właśnie to jest problem po dziennikarzy. Mateusz Marek ma inne jest... podejście do tej sprawy, on po prostu swoich kolegów w ogóle nie krytykuje, jego koledzy zawsze grają dobrze w piłkę, tak. a źle grają ci, którzy z nim nie kolegują, więc jakby no jest to jest... pewne podejście. ci, którzy piją wódkę, to grają dobrze, a ci, którzy nie chcą z nim pić, to już są niedobrzy i trzeba ich krytykować. No jakby podejście jest proste. Trudno też jest zauważyć jakiegoś młodego zawodnika, który się pojawia, tak jak w na przykład ten, o którym napisałem Waldemar Sobota, no bo ciężko o nim źle powiedzieć, a z drugiej strony nie jest jego kolegą, więc dobrze też nie wypada. <śmiech> <śmiech> więc w ogóle został, nie, za, nie, nie zostaje zauważony wtedy w takiej sytuacji zawodnik. Poza tym, kto by chciał oglądać mecz Śląska Wrocław i patrzeć się, jak po skrzydle biega jakiś tam Sobota. Natomiast wiąże, przypominam po raz kolejny tekst, który słyszałem od Andrzeja Iwana a propos takich sytuacji, że czy wiecie, panowie, jakim trzeba być wygimnastykowanym, gimnastykowanym, żeby się kopnąć w czoło. Myślę, <laughs> <laughs> że dziennikarze tego nie wiedzą, nie jest tak. No ja... powiem Wam, że jeśli chodzi o, o byłych piłkarzy, którzy obecnie w jakiś tam sposób parają się dziennikarstwem, to Andrzej Iwan wyrasta mi na tutaj postać naprawdę bardzo barwną, bardzo ciekawie opowiada i nawet nieźle potrafi jakby, no, on widzi on widzi yy, piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę, potrafi odróżnić od tych, którzy nie grają. Potrafi to ocenić nie obrażając nikogo i jakby nie, nie przesadzając. No, naprawdę jakoś tak czasami go słucham i bardzo, czy też czytam i bardzo się tego, no, czasami kontrowersyjne opinie, ale na tyle poparte argumentami, że mogę się z nim zgadzać albo nie zgadzać, ale jest to logikę jakąś, no i sens. W przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy wyrażają opinie w ciągu trzech dni dwie sprzeczne, nie popierając tego żadnymi argumentami, bo po prostu takim się napisało. No, no bo tak, bo to pasuje do numeru, a numer trzeba sprzedać albo yy, wiesz... Y no dobra, bo znowu chyba nam się robi podcast, narzekamy na polskich dziennikarzy. <głosy> tak, dokładnie. To... <głosy> tak. No, ale jak jak nie wspomnieliśmy o po <głosy> Jak oni się kiedyś zbiorą <głosy> wszyscy do kupy... Myślisz, że nas nastukają? <głosy> no ich jest więcej. Ale my jesteśmy od nich szybciej. Szybciej, i uciekniemy. No. oni nie wiedzą, jak my wyglądamy. No, no. A my wiemy, jak oni. A my wszyscy, wszyscy mamy pod po 20% wzrostu: jesteśmy dobrze zbudowanymi tak. blondynami obciętymi na amerykańskiego wojownika. tak, Co, cokolwiek to znaczy. Chociaż większo, jak patrzę na. na no jak ich obserwuję, to na myślę, budowę. że dalibyśmy im radę. Uciec na pewno. No, no, no. Niektórzy mogliby nas. Ten... Chciałem już. Znaczy my w innej kategorii wagowej chodzimy to po prostu zupełnie. Tak. Ja chciałem mówić a propos kategorii Chyba wagowych wy. to w tej najniższej kategorii wszystko. wagowej I znowu błysnęli nasi Skoczkoje a propos odszczekiwania hał, hał, do tak. trenera Kruczka no tak, tak. Na, na konkursie Skoków we, we Wiśle nowa skocznia, zresztą całkiem niebrzydka. Całkiem e, fajna. No, całkiem fajna. Nawet pojawił się ciekawy pomysł, żeby w Polsce zorganizować konkurs trzech skoczni. Czyli no bo są s... trzy, i by byłyby trzy. No. no i można by zrobić... Tak, to wiesz, mała cyk... kroki w duża krokiem. W... No nie, nie. szczyrk i Wisła, tak? I zakopane. Wisła malinka. malinka. trzy skocznie o punkcie konstrukcyjnym wiel... 120 metrów. Na wielkie kroki byłem nie, niedawno. I powiem Ci, że... Przepraszam. Że tak, w ogóle to, to bardzo ładnie tam jest. jest jak, nie ma, jak nie ma tych wszystkich ludzi, co przychodzą, to jest trąbka. Dlatego ja bardzo polecam. Trzeba jeżeli, zrobić zawody bez tych ludzi. To jest bardzo proste. Bardzo, nie bardzo, powiedzieć. Wystarczy iść na trening, jak, jak jest kadra i po prostu można sobie wejść na trening, usiąść i popatrzeć, na czym polegają skoki narciarskie, posłuchać, jak oni ze sobą rozmawiają, co do siebie krzyczą, jak skaczą. Wtedy można podejść sobie rzeczywiście blisko, nikt ci nie trąbi do ucha, nie zieje w, w, w w swoim kierunku bimbrem, czoskiem, i kiełbasą i wszystko, jest, wszystko ma zupełnie inny koloryt. Po prostu jest przyroda. To zależy piękne. od tego, czy jesteś po stronie wiejącego. <śmiech> czy stoisz, wie? z której strony Na, za, na zawietrznej. E, są piękne smreki wtedy, śnieg sobie leży, chłopcy trenują i można zobaczyć naprawdę jaki to jest kawał, kawał wyczynu, te, a tak, takie a propos, skoki na narty. No niestety Małyś mówi, że nie dotrwa do, do soczi i że już czuje się zmęczony. Dobra, dobra. Zobaczymy. On już kiedyś był zmęczony jakoś mi się od, odmęczył. <grym> On już raz dekarzem chciał być z powrotem. <grym> A propos, nie wiem, czy przypomniał, bo nie wiem, czy ktoś z Was widział walkę za oceanem Adamka. Ja tak daleko nie sięgam wzrokiem. Ja również. Ja nie będę wypowiadał. Ja widziałem taką trochę z doskoku, to znaczy nie widziałem Ale takiego bokserskiego doskoku. Tak, w pół ją Znaczy nie widziałem chwilę, później chwilę, nie widziałem i tak na zmianę. Czyli jednak oberwałeś cios. Trochę po prostu przyćmiło mnie na chwilę. tak gdy przeleżał na deskach, ale potem się, się podnieść. Tak, tak. Potem znowu doskoczył Ale się w, dystansu. W, w, w tych fragmentach, które widziałem, to strasznie ten grant Adamka obijał. No, no. I po, po tym, jak się tam ta walka skończyła, no byłem pewien, że Adamek tę walkę przegrał. A Grant powiedział, że wygrał. Znaczy, że Adamek bez dyskusji. No nie właśnie byłeś. i zastanawiam się, to ja, czy to ja po prostu pechowo trafiałem na takie fragmenty, kiedy akurat grant, No jakbyś zamroczony, na chwilę podnosił głowę no nie wiem, nie wiem, dla mnie to dziwnie wyglądało znaczy bardzo fajnie, że Adamek wygrał ale no, wyglądało mi to tak, że było wiadomo, że on ma wygrać od początku chyba, że mówię, chyba, że ja pechowo trafiałem na nie, teraz podobno następny ma być no. też taka walka właśnie, żeby tak, ale tak, do całkiem. Znaczy już on już nie może walczyć ze słabymi bokserami Ja Grant słabym nie, bokserem następna, nigdy ale, nie był następny, jeszcze co następny, zosta, następny, został mu hej i kliczkowie i to jest koniec stawki Nie, ma no, no. jakiegoś tam tego innego znaczy on jakiegoś wybrał sobie znowu jakiegoś wielkoluda który ma tam ponad dwa metry do, no do, wiesz, do, do on walki. Też, on też mały nie jest, bo 1,89 m wzrostu i 100 kg wagi to. No tak, ale tamten ma 2 metry i 120 wagi, więc to, no, to trochę inaczej. Grant, natomiast natomiast Grant, Grant, mety, no. Grant, nie wiem, czy nie ma racji, bo Grant po tej walce przegranej powiedział, że według niego Adamek teraz już nie powinien walczyć z takimi wielkoludami, bo jeszcze dwie takie walki i on nawet jak je wygra, no to oni go trochę tak pobijają Znaczy no nie trochę, tak go pobijają, że on po prostu fizycznie nie dotrwa do walki z kliczką. E, jakby no, rada, rada Granta, który. Tuż po walce, czyli jakby miał to na świeżo i widział, co Adamek potrafi i jak, jak to wygląda, że jeśli ma walczyć z kimś dużym, to niech już walczy z kliczką, a jak ma walczyć z kim innym, to sobie wybiera mniejszych, bo po prostu mu, no, no wiadomo, cios od większego faceta to jednak co innego niż od mniejszego, może tak. Górnolotną Chyba, że ktoś jest niedużym facetem, takim, jakim był Tyson stosunkowo na początku przynajmniej kariery, kiedy jeszcze... Ale zamiast kości Ale... ma wszystko z tytanu. Ale... Miał wszystko z Albo, Tyson A cios, był nie duży. Cios, miał, cios miał taki, że Albo bo, że mój przyjaciel Jacek Jaguś. <grym> z lat młodości. Tyson był nieduży, tak. jedynie wzrostem. Bo za to on był. No tak, ale tak, no poza tym on bił tak, że każdy bokser, który z nim walczył. No wystarczy sobie czasem na SP a nie A ile on ważył? ile ważył Tyson? On nie ważył tak, więcej to, niż Stuwa na początku kariery. No to zależy później, czy przed różnych pod momentanch, podsiadł jak walczył, wtedy jak, Cie, się, czy brzadno, jak brzadno. siedział. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to, to, to wielkie bydle to, to nie było, no. e, w, te, no, patrząc kategoriami, nie wiem, Lenoxa Louisa na przykład, który rzeczywiście wielką no chłopem. Nie na <laughs> no nie, to tutaj kolega redaktor <ślad> przesadził trochę. E, no i tak, ale to wszyscy, którzy z nim boksowali, to no, generalnie wyglądało to tak, że padali jak, jak, jak drzewa ścięte siekierą, no. A to Gołota powiedział, że czuł jak mu mięso od kości odłazi po uderzeniu no, i, i że nigdy więcej. Dlatego tak szybko mu się ewakuował. <laughs> tak. Ale teraz okazało się, że on przegrał walkę przez swojego przyjaciela Pershinga, tak? Także, tak, bo to był, był, był jakiś taki Wypowiedź, że Gołota, nie pamiętam z kim to, chyba z Grantem. Czyli Gołota to przegrał, jak dla mnie że, teraz. Że dlatego, że był w tańcu na, na obozie, z na obozie w, przygotowawczym z Pershingem. W górach, <laughs> tak, w górach ze swoim przyjacielem Pershingiem. No i powinien co najmniej 10 dni przed walką zejść z tych gór, żeby organizm wrócił do siebie, a on siedział dłużej, bo nie chciał tak, swojego tak, przyjaciela zostawiać tak. samego. Mhm, jasne. No. I dlatego nie miał siły. O... Przypomniał mu się mój, mój kolega z czasów pitalnych. Który miał psa, który się natwał Pershing. Takiego małego, małego jamniczka. Ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić z tą wypowiedzią w montażu. Chyba ją zostawię w związku z tym. Z dla Pershinga no dobrze e, czy no my... i siatkarze też mamy pershingów ciekawie jestem jak to się I, siatkarki. i siatkarki siatkarze to zagrali tak jak koszykarze raz dobrze, raz źle no ale wiesz, to jest to, jest, bo to, jest, znaczy, to że koszykarze wiesz, tak zagrali to, jakby na koszykarze to mamy takich, że oni właśnie tak raz tak grają raz, raz dobrze, się zepną i im wyjdzie a raz im je... się uda, raz im się nie uda no jakby umiejętności mają takie, że właśnie nikt nie wiadomo co z tego no wyjdzie ale wiesz, chodzi o to, że siatkarze tak naprawdę to są cały czas w momencie przygotowań do, do, do podstawowej imprezy tak o że nie, nie, właśnie z niej odpa odpadają. właśnie no, z niej odpadają, ale chodzi właśnie o to, że na tych siatkarzy no, to, to może być bardzo ciekawy, ciekawy turniej. No zobaczymy, bo to z, z Memoriału Wagnera ciężko jest wyciągać jakieś wnioski na przyszłość dotyczące poważnych y, turniejów, bo to wiesz, z jednej strony wygrywają z Brazylią, później przegrywają z Bułgarią, tak? męczą się z Czechami z no, Także. A ja tak, a tak, jeśli mogę znowu tak zupełnie Przemek pewnie znowu się zastanowić, co zrobić z tą wypowiedzią w montażu, dlatego pewnie ją zostawi, bo ostatnio miałem taką zagwozdkę lingwistyczną i się z kolegą trochę sprzeczałem. Dlaczego memoriał jest imienia kogoś? Memoriał imienia Wagnera. Powinien być pamięci. Być, a memoria, memoriał Wagnera po prostu, tak? Tak, tak dokładnie. Tak. A wszystkie memoriały w Polsce są memoriałami imienia. Tak jak dany, bo to nie to jest człowieka, tylko imienia. Jego. Jego. jego. Ale memoriał powinien być Wagnera, może no, coś, co przypomina nam, tak, jak sama nazwa wskazuje memoriał jakiegoś tam człowieka. Ale to jest memoriał, który przypomina jego imię jedynie. A. No, czyli memoriał Huberta. I nazwisko Huberta Wagnera. Tak. Rozumiesz? Tak, już rozumiem. No. Dziękuję. Właśnie miałem problem, rozświetliłeś mi tą sprawę. Wróciłeś już... snop światła. Jestem spokojny. No. Trzy nieprzespane noce, a to zaczęło do przepka zadzwonić po prostu i się da To jest ta sprawa, to jest logiczne, prawda? Dobrze, czy my jeszcze coś mamy, bo właśnie godzina nam wybiła. także. Która? Godzina pierwsza podcastu minęła. No dobrze. Hmm. Czy to jakieś jest jakiś nowy ten? Tak, nowa, nowa strefa czasowa? Tak, godne upamiętnienia memoriału w naszym gaście. Jest, jest, jest jeden gołota, jest jedna węta, jest jeden podcast. Jest <laughs> pierwsza, pierwsza według czasu podcastu. U no. Jakoś mi nic więcej nie przychodzi do głowy. No to, to mamy pierwszy bezpust? w ogóle od wieków e. zdyscyplinowany podcast, który skończy się po godzinie, nie do wiary. Chciałem powiedzieć, nie, jeszcze nie, będziemy nie, kończyć. Jeszcze 15 nie, nie. minut. Chyba nałem mecz, no, z... mecz Bordeaux z Paris Saint-Germain, w którym to drużyna Paris Saint-Germain stworzyła sobie chyba 10 albo 12 sytuacji bramkowych i przegrała z Bordeaux. I ciekawa była wypowiedź trenera Tigany, który jest teraz w Bordeaux i w ogóle... Y, od pół roku bodajże jest trenerem Bordeaux. Jakoś tak, no nawet całem. Powiedział coś, co ostatnio słyszałem z ust trenera Smudy. Nie spodziewałem się, że poziom moich zawodników jest aż tak niski. <grym> <grym> Powiedział Tigana. Że, że jest, za, jest załamany tym co, tym, co zastał w szatni. Przywrócił kilku zawodników grających. Czyli panie Franciszku, słowa pociechy nie jest pan sam. No, <grym> tak, to słyszałem no. jeszcze z ust kogoś innego w ciągu ostatniego tygodnia, że nie tego się spodziewał po swoich piłkarzach. No. No, no Ciekawe, i Bordeaux wygrało ten becz z Paris Saint Germain właśnie. Yy. No, no i Gruków prawdopodobnie odejdzie, nie wiadomo jeszcze dokąd. Nie wiadomo, nie, bo, bo, bo, do wiadomo nie. Kocha, Siądzie w PKS i pojedzie. Do Kochasia, kocha, który odszedł... No, Czyli pewnie do węgera. No, znaczy, bo, bo to jest dosyć specyficzny zawodnik, który bardzo, który bardzo szybko tutaj. zmienia sobie kluby. Nigdzie, nigdzie go dłużej nie chcą. A pewnie jest bardzo przyjacielski na co dzień. Tak, no, właśnie podobno nie jest. Bu bu no, zależnie, umie czy, budować jak, relacje No Zależy, że jak tam były był te, te, te podejrzenia w kadrze Francji, kto jest kablem, to w ogóle pierwsze od razu wszystkie, wszystkie palce przypadkiem wskazały na Górków od razu. Na, nawet jak... <śmiech> jak nawet, <śmiech> nie, nie, nie, Czy to był on, czy nie on, no to sam fakt, że pół kadry obrazów pokazało na niego, no to rzeczywiście musi być całkiem fajny chłopak. A jak Wam się podoba kara zawies zawieszenia dla y, Anelki 18 meczów? Jedynie słusznie to też tak samo jak Anelce <laughs> to się podoba. Zaczy, najbardziej zadowolony jest Ancelotti, bo powiedział, że dzięki temu, y, że przede wszystkim y, Anelka będzie świetnie przygotowany przez cały sezon, bo nie będzie musiał na mecze kadry jeździć <laughs> i będzie mógł trenować w klubie. 18 meczów to i on no chyba to już to do końca kawal. kariery. To no. jest no no taka kara jak potrójne do żywocie. No ale przy że to tylko nie tak, chce To jest taki karak tak, tak, zawieszenie zidana, za ten, który już tak, kończył karierę, karierę, mniej więcej. Bo Nelka i tak powiedział, że w kadrze już grać nie chce, więc to takie no, zawieszenie On nigdy proforma. nie specjalnie tak, chciał wiem. Tak, on zawsze miał takie okresy gdzieś tam go powoływali, on później się obrażał, więc jakby. O, no, to nie uważam, jest, że to nie jest zrównoważony. Nie powinni się hamować 180 od razu. <laughs> no, tak, co, no, 18 meczów, bo no, takie eliminacje do euro to jest jakieś 10, tak, Bo to tylko oficjalne rzeczy tak nawet jak awansują, no to tak, no to jak nawet dojadą do finału Euro to jest 7, no to gdzieś tam w eliminacjach w 2013 no nawet, może, Nie No ewidentnie, no to, ewidentnie już go do końca kariery wycięli. Zresztą słusznie uważam, że akurat... Tak, to ja pamiętam też, że chyba Manuel Sancis też dostał jakieś takie zawieszenie. Dziwne. Nie, nie, Sanchez, nie. Przepraszam, tu chcę, chcę człowieka... Nie, jak nie chce grać, to są wiesz miejsce dla oszkalować inny piłkarz Alu Madryt, który... Yy, też kończąc karierę, w ostatnim meczu dostał czerwoną kartkę. Ja pamiętam, jak David Beckham postanowił odejść do Realu z Manchester United, i Alex Ferguson posadził go na trybunach, bo stwierdził, że skoro tak, no to on musi mieć miejsce dla nowych piłkarzy. Którzy będą zastępować. No to, tak. no to w, Polskiej, w Polsce to jest standard. W to pół roku. Tak, tak, się w, lądujesz, w, się. w młodej ekstraklasie, <gry> nawet jak tak. jesteś reprezentantem kraju. No. I zamiast, zamiast pomagać drużynie w ciłaniu punktów i w takim Bełchatowie, gdyby Nowak grał w ataku z rzewłakowym i mógł normalnie pracować, to pewnie Bełchatów miałby jeszcze dwa punkty więcej niż ma w tej chwili i byłby znaczy, na drugim to, miejscu. To, to w różnica jest taka, że Ferguson pewnie miał kim zastąpić Beckham'a, a w Polsce no, jest ciężko zastąpić jakiegokolwiek piłkarza, który, a, tak, który nie w młodej ekstraklasie. No jest generalnie e, oczywiście... Znaczy tam, tam z Beckhamem to chodziło wprost, że on powiedział, że on nie chce grać w Manchesteru, że nie chce grać w Realu. To było po tych słowach. To nie było to, że to było po tym, mhm. jak oni tam toczyli negocjacje i tak dalej, że zawodnik odchodzi. Nie, nie. Chodziło o te słowa, że on nie chce grać w Wiesz, każdy piłkarz, który generalnie zmienia klub, no to... Wiadomo, no tak, może nie, no tak, ale tu chodzi, chodzi o to, innym. Przez logikę wychodzisz nie, no że czas, nie, nie to, chcę to, grać już no, chodzi Chodziło o tą wypowiedź i tak, tak dalej, i tak dalej. To chodziło po tak, prostu tak, o, tą, o to. A później była to, akcja z butem jeszcze. Tak, tak. jeszcze poprawił. Rzucił w niego butem. Cóż. O, biedny Beksik miał plasterek na czole. No ale wiesz, jak się potem te plasterki sprzedawały? <laughs> Stary. Dobrze, myślę, że Wielkie nadszedł... plasterki David Beckham. No, nadszedł czas, żeby redaktor Magdziarz, który dzisiaj jest w wyjątkowo dobrej formie, bo już hmm. sześć dykteryjek opowiedział, opowiedział no strząsający dowcip na koniec. I żeby się nie tłumaczył, że już opowiedział. No ale jak już opowiedziałem, myślę, że, ja, że mam siedem? jak miał siedem, to bym powiedział siedem już wcześniej, a nie, a nie nagle ten. Weź się zostawił jedną rzecz. ale one się tak przypominają i że tak powiem, sytuacyjnie, a nie tak, że wiesz, jak ktoś o czymś mówi, to mi się. Musisz mieć na klapka, klapka jakaś we mózgu. Weź go bo ty Jesteś go. nieprzygotowany, bo tą jedną powinieneś przygotować trzy dni przed podcastem już. No wiesz? ale później nagle przygotowuję, ale później nagle o czymś mówicie co i pasuje mi to w tak zwanym kontekście i wtedy A to powstrzymaj wodze. To musisz taką wymyślić jedną, co będzie poza wszelkimi kontekstami. Nie, nie, nie mogę powstrzymać wody, To jest hmm. podciągnij hmm. tak Zupełnie nie na temat, zupełnie tak. No, ale jakiejś takie dziedziny, które w żaden sposób się ze o sportem wam... nie wiąże. Wszystko się wiąże ze sportem. sportem. To tak jakbyśmy na sporcie cały co rozmawiali. Mówiłem wam ostatni dowcip, ale był zupełnie inny. Niektórych nie mogę, no. Powiedzieć wam, że wczoraj próbowałem przez przypadek, włączyłem telewizor. Przez i... przypadek. Potknąłeś nie. się na kablu i No nie, szuka... szukałem jakiegoś meczu w telewizji. <laughs> I przeleciałem. Ja w niedzielę, to powiem ci, że Znalazłem. Na szczęście mi się udało. Obok na kanale był, na jednym był film Patryka Wegi. Obok obok, me, obok meczu premier. Nie, nie, nie. Co to było? Liga francuska. No właśnie że Paris Saint-Germain bodajże z Bordeaux. A obok na kanale leciało ciacho Patry Patryka Wegi. fragment. Patryka. No Jeżeli ktoś ma pomysł, żeby sobie ten film pożyczyć, obejrzeć w jakiejkolwiek formie, albo cokolwiek z nim zrobić, to niech go lepiej wyrzuci, spali, zje, albo nie wiem co jeszcze. No niech może... go lepiej nie je. To znaczy, to... Lepiej, lepiej go zjeść, niż go oglądać. Aha. Na pewno jest to bardziej lekkostrawne, przyjemniejsze, weselsze i na pewno zdrowsze. Tak. A najlepiej zrobił, jak pójdzie na następny koncert Living Color. E, tak, to za zawsze. Ale niech nie ogląda Patryka Wegi y, filmu ani ciacho, ani najlepiej niczego, co on po, po zrobił po tym po Pitbullu, bo, bo to po prostu takie. A co jeszcze zrobił? Nie wiem, coś tam robi, jakieś krótkie produkcje. Takie <śmiech> gówno. No, po prostu dramatyczna. Ja widziałem tylko fragment, widziałem Paweł Małaszczyńskiego we włosach blond uśmiechającego się głupkowany No bo on tam gra debila, no i to miało być a, takie okay. śmieszne. Bo tam, wiesz, debile mają być śmieszni, yy, dialogi są nieśmieszne, w ogóle nic nie jest zabawne, a do tego dramat, no. Dramat... Dramat. I, Amen. Tera. To ja z takich filmów to widziałem ostatnio. Film Co to w kinach leci? Wszyscy mu dają po cztery gwiazdki. Nie wiem, czy już wspominałem tydzień Incepcja. temu o tym. Incepcja i ten film obraża moją inteligencję głęboko. Już po pięciu minutach wiedziałem, że ją obraża, a im ta, Wydaje, tym było gorzej. O, tak. ja obrażał coraz bardziej. Obrażał coraz bardziej bez przerwy. Dałeś się obrażać do kropli krwi? No, dałem się obrażać niestety, bo <grym> jak już tyle pieniędzy zapłaciłem za bilet. <grym> to postanowiłem, że wysiedzę. Ja ostatnio niestety, tak już wspominałem, że ostatnio parę razy byłem w kinie, bo za nie nie zapłaciłem, bo dostałem zaproszenie. I niestety... Niektórym to się powodzi. Ale powiem Ci, że moja inteligencja została obrażona kilkukrotnie i bardzo mocno w związku z tym na takich filmach. Bo, A to, bo to może ja, wymień tytuły, żeby nasi słuchacze wiedzieli, nie pamiest, czego, nawet nie pamiest, czego się że Bardzo szybko wyrzuciłem je z głowy na wszelki wypadek tytuły tych filmów. Dlatego bezpieczniej jest zostać w domu i obejrzeć jakiś bezpiecznie jednak jest mecz. Albo, albo pójść na Living Color. Albo bezpieczniej skupić sobie bilet na film, na który się chce iść, niż dostać zaproszenie na film, na który się nie chce iść. A najbezpieczniej jest wypożyczyć sobie jakiś film sprzed 30 lat na DVD. Na przykład ja ostatnio obejrzałem... Na przykład Śmierć Wenecji. No, chociażby, albo na przykład obejrzałem ostatnio komedię Mela Brooks'a pod tytułem Producenci. Ubawiłem się w sposób w ogóle totalny. Jest to komedia opowiadająca o tym, jak dwóch producentów żydowskiego zresztą pochodzenia wystawia najgorsze przedstawienie świata na Broadwayu pod tytułem Wiosna dla Hitlera. Tak, tak, tak. To skrywało. jest to piękne. Naprawdę. Tam po polsku nawet mówią. Tak, tak, no bo główny bohater nazywa się Białystok. <śm> A propos, <Napoleonzyny> ostatnio oglądałem Nosferatu, Wernera Herzoga i okazało się, że główny bohater, nie pamiętam jak się nazywał. Nosferatu no, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, chodzi o Klausa Kińskiego. Pojechał właśnie, jechał do Nosferatu, to jak dotarł tam pod jego zamk, zamek, to w jakiejś wiosce kobieta przygotowywała poduszki, mówiąc po polsku. A tak, tak, tak, to pamiętam. Tak, tak, tak tak było. A jeszcze z takich poloników, to nie wiem, czy wiecie, jak miał naprawdę nazwisko Mel Brooks? Stok. Nie, Kamiński. A Bob Dylan się nazywa Zimmerman. Bardzo polskie nazwisko. A Woody też jakoś nazywa, nie pamiętam. To wiele wniosłych. Ale zobacz, widzisz, a propos Woody mamy słuchawki no ja To tak. może Budalen się z Zimmerman? Nie. nie. Zimmerman Robert nazywa się Bob Dylan. Dla. No właśnie, ale ale się jakoś podobnie. Robert Cimmerman. I są jedną i, i tą samą osobą. Może. się przebierają. Przecież podobni, nie? Są. Czasami. No. No właśnie. No, a słyszałem bardzo zabawną historię o tym, że mój kolega wręczy. <grym> I... Nie wiem, czy dobrze teraz przytoczę, jak to Woody Allen proponując jakiejś pani, żeby zagrała w jego, yy, w jego filmie. Ona powiedziała, że się zastanowi, a on na to, że zaszczyca go to. <grym> zaszczyca go to> że ona się zastanowi. E, już to, I? No, Że już to go zaszczyca. Aha. Mm. No. To jest ta bardzo zabawna bardzo, historia. Bardzo zabawna. Ja już wolę Budalena że... mówiącego, że po pół godzinie Wagnera samo ochotę najechać na Polskę. W sensie bawi mnie to, że, bo Karla Bruni u niego grała ostatnio. Ja proponuję, żebyś nie brnął. 38 dubli jednego dialogu musieli zrobić. Tak się mi zdrzyła do kamery. No może dlatego, że ona mówiła po francusku. Może dlatego, że jest modelką i musi się patrzeć w obiektyw. Mhm. Nie wiem. Byłem modelką. Nie wiem, nie, nie jestem Robertem Zimmermanem. No, po tego przypomniał mi się film, o którym kiedyś chyba mówiłem na, na łamach podcastu. Film... Czekaj, w historii, jak nasze łamy wyglądają. Fajne są. Na pewno są w nich śpiwory. Kolorowe. Daj. No, eee, na tych łamach. Film to nazywa się Living in Oblivion. A po polsku przetłumaczony bardzo inteligentnie filmowy zawrót głowy. Mm. To jest film w reżyserii Steve'a Busquemiego niejakiego mm -hmm. właśnie o tym jak kręcą filmy i, i właściwie przy filmy, filmy nagrywają jedną scenę i robią duble. Film jest przezabawny, polecam. Hmm. no to ciekawe. To... Tak. No, trzeba obejrzeć. <śmiech> Słuchajcie, już prawie jest 15 minut, jeszcze musimy półtorej minuty tak wytrzymać. Gadając o niczym. dociągnąć. Jest trudno, bo ja jednocześnie muszę mówić, a równocześnie uruchamiam myślę. sobie zwoje mózgowe, żeby sobie przypomnieć dowcip. No To jest bardzo trudne. I to jest bardzo trudne, bo mówię o czym innym, a myślę o czym innym. Zawsze czym możesz ty... efektownie zemdleć na przykład, żeby wypełnić <grym> o ty, o Ja Nie wiem, czy to, to będzie, będzie widać. Tak, tak przysłowiowo sypiesz jak z rękawa. Jak rogu obfitości tymi dowcipami. No, jak to mówię, mówię z niczego, czyli z głowy. <grym> Dobrze, to ja myślę, że skończymy. To skończmy. Prawie 15 <taki> minut udało nam się dociągnąć. Już prawie Ale niewiele ty, brakuje. Jak mu to wytniesz? Ja to wytnę i będzie wszystko w porządku. Albo rozsądziesz trochę. Albo to, tak. <taki> Ustawi tak drodę. dźwięk tak 90 polskich. To ciemny Ja myślę, myślę, że możemy zrobić 6 godzinny podcast. <taki> Medal dla każdego, ja kto wytrzyma. Dobrze, e, żegnają się w związku z tym i dobrej nocy życzą słuchaczom. Ale nie, Koze, to obrono, <śmiech> ktoś dokładnie rano słuchał. Ktoś słuchał o 7 rano, to <śmiech> się położy spać. Do, do, albo zaśnie. Do, do pracy albo będzie się tak, jak, jak, w albo ktoś, słucha, ktoś słucha w samochodzie i nagle zaśnie, bo mu powiedziałeś dobrej nocy. No, to Jakby tylko zresztę, pasta. U <śmiech> Alena, zresztą Alena. Konstantynopol. Jak no, to no, się nazywa? No, Konstantynopol. Konstantyn I udało się. I redaktor Magnitsch opowiedział żarci. Co więcej, solennie się z niego ubawił. Bardzo ezoteryczny, ale zawsze. Żegnają się więc... Eusebada, Michał ten. Szybko, pan wypił. Wypiłem się zupełnie. Wypiłem się zupełnie w Magnitsch. Wypił się Martin Teraz Rzgałem. I Przemek kontrację.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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Turku kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę z Gafincki, a tymczasem ty piłce Ryszard Czerwiec. Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe kosule.